W czasach, kiedy Polska importowała bardzo duże ilości zboża z Ameryki Północnej był chwast o bardzo wdzięcznej nazwie Ambrozja. To są rośliny, które osiągają kilka metrów wysokości i w polskich warunkach okazywały się bardzo inwazyjne. No szczęście nie, nie doszło do zawleczenia dużej liczby nasion tego chwastu i on nie występuje prawie w Polsce. No, teraz Raczej jesteśmy eksporterem zbóż, co roku eksportujemy e, około 4 milionów ton i raczej nie sprowadzamy tych zbóż e, z Ameryki Północnej, więc jakby problem e, sam się rozwiązał. Ale identycznym problemem jest barszcz. Tak, barszcz, barszcz Sosnowskiego, e, który po eksperymentach e, w latach 50. i 60. wymknął się spod kontroli i rzeczywiście to jest a, bardzo duży problem a, ze względu na jego no, szkodliwe oddziaływanie na, na ludzi, poparzenia. Tak, a tutaj a, współpracujemy, jednostki inspekcji współpracują z władzami samorządowymi, żeby właśnie a, walczyć z tą rośliną. To jest dosłownie walka, dlatego że to nie jest jednokrotne usunięcie, ale wiele lat a, cię, ciężkiej pracy. Co inspekcja tak naprawdę robi, co mogłaby zrobić, żeby de facto zmusić gminy, czy nadleśnictwa do realnej walki z tą rośliną? Marsz Sosnowskiego nie jest rośliną kwarantynową, w związku z tym my nie mamy podstaw prawnych do tego, żeby nakazać jej zwalczanie, natomiast... To jest kwestia pewnej odpowiedzialności i wrażliwości i posiadaczy gruntów i władz samorządowych. No, wiemy, że również na, na Pomorzu są gminy, gdzie bardzo skutecznie walczy się z warsztem Sosnowskiego. No, no i cóż, to też pewna taka wrażliwość władz samorządowych.